Mm-hmm. Witamy w kolejnym podcaście, tym razem podcast numer 85. Oczywiście moje miasto, oczywiście Dublin. Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy, przepraszam dzisiaj troszeczkę za mój głos. Ostatnio nie domagam, ostatnio troszeczkę walczę z różnymi chorobami, ale w tym wieku to już wybaczcie moi drodzy, wybaczcie. Zatem moje miasto Dublin dzisiaj, sympatyczni goście, Dzisiaj będzie, mam nadzieję, ciekawie, aczkolwiek leciutko, monotematycznie, czyli moje miasto Dublin i goście zaproszeni do podcastu. Zatem serdecznie zapraszamy, mam nadzieję, że Państwu będzie się podobało, jak co tydzień 50 minut, jak co tydzień dużo ciekawych rozmów, dużo ciekawych gości, dużo naprawdę wartościowego polskiego podcastu. Cześć! Spotkamy się dzisiaj z panią Moniką Górską. Pani Monika Górska jest znaną reżyserką i szczenariuszką filmów polskich. Proszę sobie wejść na jakąś wyszukiwarkę, wpisać Monika Górska. Nie będę tutaj przybliżał tej postaci. Um, spotkamy się dzisiaj także z Alą, która powie nam też troszeczkę o Dublinie. Oczywiście Monika Górska też nam powie o Dublinie, nawet dwa razy. Mieliśmy mieć więcej gości, ale ludzie chętnie, że tak powiem, nagrywali się, ale potem stwierdzili, że jednak nie chcą wystąpić w podcaście i troszeczkę dzisiaj e, gości jest mniej niż myślałem, co nie znaczy, że będzie mniej ciekawie, zatem, bo coś mi w zatem e, będą dwie babeczki, pani Monika i pani Ala. Będzie także spotkanie z Michaelem Jacksonem, który wybiera się do Dublina, może on coś nam powie ciekawego. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Miasto moje, Więcznie niewyspane, w moje niepokoje. Zatem na sam początek zapraszam na informacje, które mamy. W Dublinie. Zobaczymy, co się dzieje. Na sam początek proszę posłuchać jak brzmi hymn irlandzki. <mulny> Dostojny hymn stadionie Crow Park. Mamy um, teraz przyjemność posłuchać Prime Ministera, czyli e, Bertie O'Hern, czyli tak zwany T-Shock, po irlandzku, bo to się tak mówi. Niedawno były wybory tutaj w Irlandii i podcast polityczny leży, leży i kwiczy miał być, ale ze względu na moje warunki głosowe, po prostu wysiadł mi ostatnio głos. głos. W ogóle nic nie mogę mówić. E, podcast leży niedokończony, więc jak odzyskam siły i głos, na pewno... Przybliżę, moim zobaczą to co się działo niedawno w Irlandii. Proszę bardzo, Bertie. Where with needs to and the right to an Oczywiście z Dublinem wiąże się także nierozerwalnie zespół YouTube, bo przecież z tego miasta zespół pochodzi. Oprócz tego, że mają mieszkania... Większość chyba członków, na pewno dwóch, Edge i Bono. Na pewno mieszkają gdzieś w Dublinie. Bono i Edge są także właścicielami hotelu w samym centrum Dublina. Posłuchajmy bardzo miłej rozmowy i interesującej o tym, jak się prowadzi hotelowe... ...hotelowe... No, co się robi z hotelami? Prowadzi się po prostu hotele przez e, jak prowadzą hotele gwiazdy roku. So, uh, welcome to your town. Well, thank you. And of course uh, you're putting us up again in your hotel. Thank you very much indeed. Um, how is the hotel business? Is it okay? It's it's uh, the catering business, Chris. What can yeah. I tell you? Yeah, but, but you, you know, you, you put a lot of effort and time and money into your hotel. It is sort of sad, um, sad but true that we know a lot about hotels and even sadder that we should come home off a tour and want to live in one, that's pretty sad but we indeed do. But you make all the decisions, I mean, you know, is it 50-50 is it between you? Is that how the business works? Well, uh, roughly. I mean, Bono here would take more of the uh, sales and marketing side. <laughs> but... <laughs> I would tend to err towards catering, okay. uh, <laughs> sort of housekeeping, that's lovely. Think. And if people were fortunate enough to go in your hotel, what would it, what would they see that would be Bono's ideas and what would be your ideas? So, What well, would they see that would be my idea at the nightclub? Ooh, lovely, the kitchen. Yeah, the kitchen. Yes. What a club. Now what about the penthouse on top, like it's like a whole house stuck on top. That would be mine as well. Yeah. <laughs> Do you actually work there at all then? <laughs> What about the hot tub on the balcony? Did you ask Edge about the switch gear? No? <laughs> switch gear. Please tell us. A switch gear. No, he's the tech. No, no, no, no, it's just yeah. the wiring. Oh, the, wire. the wiring. Yeah, stuff like I like the blue wiring. Do you? If it, it, it, it, I, blue wire. I always liked it. Nice sounds, Edge. Yeah, yeah. Okay, fair enough. <laughs> On jest po prostu czadowy. No, super gość. A jaki przystojny? Wiesz, on mi się dzisiaj śnił. Uwielbiam Filipa Dawidzińskiego. Ja też. Każdy wtorek podcast nie tylko dla orłów zaprasza Filip Dawidziński. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello. Bonjour. Hi. How you doing there? Yo! Hello! Hello. Hello. Hello. Yo, yo. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Monika Górska, znana reżyserka i szczenarzyszka i reżyserka filmów dokumentalnych. Chciałbym się spytać, chciałbym się spytać, pani droga Moniko, była pani w Dublinie 10-11 lat temu? I jest pani teraz po 10 latach. Chciałbym się spytać, jak wyglądał Dublin teraz, jak wygląda Dublin. E, jak wyglądał Dublin wtedy, jak wygląda Dublin teraz? Czy ludzie są tacy sami, czy twarze tych ludzi są takie same, czy sklepy i nastrój jakiś wyczuwalny w powietrzu da się zauważyć różnicę? Ja przyjechałam do Dublina na taką podróż dziennikarską, jeszcze jak pracowałam w Brukseli w Instytucie Dziennikarstwa. I to była taka właśnie podróż bardzo w głąb. Byliśmy, spotykaliśmy się z ówczesną prezydent Mary Robinson, spotykaliśmy się z, z różnymi ważnymi ludźmi z, i z kultury, i, z, i Trinity College oczywiście, i od mody. I to był moment tuż przed referendum, kiedy Irlandia miała zdecydować, czy chcą być w Unii Europejskiej, czy nie. Wtedy była taka wielka też kampania pro y, i przeciw aborcji. To bardzo tutaj było bardzo y, taki... Ak aktywnych, dużo ludzi było po obu stronach. I teraz rzeczywiście pierwszy raz od tamtego czasu przyjeżdżam i, i wszyscy mi mówią, no to teraz zobaczysz, jak tu się zmieniło. No i cóż, przyjechałam wczoraj przeszłam po ulicach Dublina i mówię, nic się nie zmieniło. Um, oczywiście to wszystko, co wiemy z gazet i wiemy z, dlatego, że tyle jest tutaj Polaków. Musi, musi być tutaj dużo lepiej I, i wiadomo, że jest praca. Wtedy było ogromne, bezrobocie, teraz nie. Um, ale takie oblicze Dublina nie. Ja pamiętam, że byłam też wtedy zafascynowana twarzami. Bardzo dużo tu zdjęć robiłam takim ludziom na ulicy. Pamiętam byłam zafascynowana bezdomnymi i takimi dziwakami różnymi, którzy są tutaj widzę, że nadal są Ci sami? Takie. Nie, chyba już nie ci sami, tamci byli, bo mieli bardzo czerwone nosy więc myślę, że Guinness ich zmęczył Albo był styczeń i przymrozki Tak, nie, nie, to, to był ten czas kiedy nie było przymrozku Przepraszam, jak chciałbym powiedzieć wszystkim drogim że jeśli jest minus jeden, minus dwa w Irlandii to jest zima stulecia, tak to mniej więcej wygląda tutaj ale muszę powiedzieć, że też jestem zaskoczona rzeczywiście tym, bo pytałam tutaj znajomych różnych, których, o których ten film będzie powstawał. Jakby, jak, widać, jak widać Polskę tutaj? Po czym można poznać? Gdzie są takie miejsca, gdzie ta Polska jest widoczna? Dostałam odpowiedź od Izy Chudzickiej która pracuje w City Channel, że to tego nie widać, tylko to słychać. Że tutaj rzeczywiście w każdej, w każdej strony słychać. I ja mówię, no to chyba tak nie jest. No i byłam wczoraj, przeszłam się po ulicach i nie słyszałam tego polskiego tak bardzo. Ale teraz dzisiaj, jak jechałam na spotkanie z panem wybitnym pod podcasterem. Sympatycznym, i skromnym i miłym. Tak. To, to usiadłam sobie w autobusie tak, najpierw słyszę, że dwie Polki siedzą i rozmawiają z nas, uszu, mówię, coś się może dowiem, może to będzie jakiś fajny bohater na film. Później z boku się jakaś pani przyłączyła, to też była Polka. W kolejnym rządku, przed nimi, za nimi, ale nie znające ich, były też dwie panie Polki, bo skomentowały coś tam, co widziały za oknem. Potem naprzeciw, dziewczyna się nie odzywa, jestem pewna, że też była Polką. Czyli rzeczywiście, no jeden autobus przypadkowi ludzi i co nami chyba z dziesięciu Polaków. Także na pewno to się zmieniło w Dublinie najbardziej. Czy chciałem się spytać, bo rozmawialiśmy, rozmawialiśmy trochę o Polsce, o świecie i czy ma Pani wrażenie takie, że w Polsce, rozmawialiśmy też o wystawach sklepowych, chciałbym się spytać, czy ma Pani wrażenie, że w Polsce dalej jest kultura pieniądza i tak jak się pokażesz, tak się zbiorą. A czy w Dublinie, w Irlandii jest inaczej, że bardziej się stawia na człowieka? Mam wrażenie, że, że tutaj jakby ta mania pieniądza i, i wiadomo, że pieniądz rządzi światem, ale czy ta mania tutaj na ulicach nie, nie, może nie kuje, nie, złe słowo nie kuje w oczy, ale jakby nie jest tak bardzo widoczna jak w Polsce. Chodzi mi tylko o to, jeszcze raz powiem w trzech słowach takich żołnierskich, czy, czy w Polsce jednak bardziej się widzi, że, człowie, że stawia się na to, jak wyglądasz i jak, czym przyjechałeś, jak się prezentujesz, niż jaki jesteś naprawdę. Czy to w Irlandii jest inaczej postrzegane przez Panią? Nie wiem, myślę, że Pan by najlepiej na to pytanie odpowiedział, bo Pan tu po prostu jest, a moja y, odpowiedź może być tylko taka powierzchowna. Mogę powiedzieć tylko jedno, że wczoraj y, szłam ulicą, koleżanką. Zobaczyłyśmy sklep, ona szukała sukni na bal, wielki, olbrzymi bal, gdzie będą same gwiazdy i ona szukała sukni. I patrzymy na sklep, patrzymy na suknię a mówię, może wejdziemy. Bardzo przeciętny sklep, który wyglądał na podrzędny sklepik, powiedzmy, nawet z rzeczami z drugiej ręki. Z używanymi rzeczami. On mówi, nie wiesz, co tu będzie za drogo. Ja mówię, jak za drogo? Przecież to jest byle jaki sklep, wchodzimy do środka okazuje się, że suknie tam kosztowały od 400 do 1000 euro nie wiem i takich sklepów widzę mnóstwo więc rzeczywiście chyba oni nie stawiają na to tutaj w Irlandii, żeby się pokazać aczkolwiek już się mam pokazać wśród gwiazd i sław to wtedy trzeba już się pokazać naprawdę dobrze to są takie miejsca, gdzie człowiek idzie i obkupuje się um, to ma to co chce Chciałem się spytać na sam koniec, czy Dublin będzie podcast o Poznaniu? Czy Dublin, tak jak Poznań, jest miastem, w zasadzie każde miasto jest warte Poznania, taki slogan jest Poznań, miasto warte Poznania. Co jest takiego w Dublinie, co pamiętasz z, nasz, z naszego, przepraszam, z twojej ostatniej wizyty 11 lat temu? Co na przykład teraz, chociaż jesteś pewnie tutaj dopiero 2-3 dni, czy jesteś takiego, co pamiętasz z tamtych czasów? A, a teraz tego nie możesz znaleźć, jakby. Pamiętam bardzo dokładnie te rzeczy, które tam wtedy widziałam. Pamiętam, był taki urokliwy bardzo most z takimi białymi balustradami, y, i niedaleko tego mostu był taki pub. I to wszystko było niezwykle kolorowe na tym, w tym pubie, nie wiem, co w środku siedziało. Na zewnątrz siedziało mnóstwo ludzi, dzieci, dorośli, ym, na ziemi siedzieli pili piwo, tam było też na jakieś graffiti na murze i taka atmosfera niezwykle niezwykle radosna, niezwykle na luzie, bym powiedziała i to, to mi się bardzo to wtedy spodobało, zwłaszcza, że w Polsce wtedy w ogóle tego przecież nie było, nawet ogródków wtedy tak nie było, kawiarnianych. To jest jeden obraz, drugi obraz miałam taki i chciałam, chciałabym bardzo trafić. W to miejsce to był taki rynek, taki targ warzyw i owoców z takimi niezwykłymi ludźmi. Znaczy te twarze pamiętam, takie stare kobiety pomarszczone, sprzedające rybę, zawijaną w jakieś papiery. jakiś starszy dziadunio, który targał takie drewniane, no, taką taczkę na kołach właściwie. Jakieś dziecko biegające i przymierzające takie buty w jakimś tanim sklepie tam na tym targu niesamowicie malowniczy, niesamowicie taki klimat jak właściwie z Polski sprzed iluś wieków prawie, że nie Tablinia. wiem gdzie to było. W Tablinie mam wrażenie, że e, takich miejsc już nie znajdziemy, chociaż jest e, targ na Moor Street, gdzie może nie przekupki, ale panie sprzedają różne owoce, warzywa i też są ryby. Jest taki też targ, ale tylko chyba w soboty bądź w niedzielę, kiedyś w podcaście z Arkiem, e, pamiętacie moi drodzy kiedyś z tego targu e, na Temple Bar, e, nie pamiętam, Temple Bar Lane. Albo Temper Bar, Square chyba to się nazywa, ale to jest taki targ, raczej sprzedają rzeczy typu... Z ta, taki pchli targ, nie, ale, z jedzeniem, ale z jedzeniem, że na przykład ktoś ma stare ryby, stare, ryby, stare <głos> sery, jakieś pesta, dobre kawy, jakieś mm, bażanty, ja, takie o, rzeczy, ale to pewnie, to. pewnie o takim starym markecie, starym targu nie. to pewnie by trzeba, jak, jak pani mówi, trzeba by wyjechać gdzieś pewnie na wioskę. A to było, to było tutaj, w samym centrum, hmm. pamiętam, nie było tak daleko. Właśnie dostałam SMS-a, ten sygnał, to był SMS, dostałam SMS od Izy Chudzickiej, której zostawiłam swoje dwa filmy idąc tutaj na spotkanie z panem, żeby oglądał, żeby mniej więcej zobaczył, jakim językiem operuje i właśnie dostałam smsa pod tytułem Ale się kurczę, popłakałam przez te twoje filmy. No, Wiedzi Pani, my tutaj ludzie, mediów, a ja nie dostałem żadnego filmu jeszcze. Nie wiem, czy trzeba sobie na to zasłużyć, czy, czy trzeba na przykład zaprosić na noc, że tak powiem, ale nie chodzi mi o sprawy męsko-damskie, tylko o to, nikt że Pani... Nie dostał, nikt nie dostał, nie że... dostał tego filmu, nikt nie dostał tego filmu, ja go po prostu udostępniłam ja no. tak naprawdę czekam, że taka sławna jestem, no. taka znana, jak to Pan coraz, nie wiem, z pięć razy powtórzył, a dlaczego jeszcze nikt w Was nie mamy, tak. wpadł na to, żeby mnie zaprosić na... Spotkania autorskie, ja w Poznaniu mam bardzo często spotkania autorskie, dlatego przywiozam swoje filmy, bo czekam, aż ktoś pomyśli, no taka znana, no to po prostu niech pokaże, co ma. A tutaj czekam, czekam i nic. Ja też czekam, ja też czekam na spotkania autorskie ze mną po prostu. My w Poznaniacy taką ma mamy szczególnie ci którzy ukończyli czwarte liceum ogólnokształcące kiedyś wiadomo to liceum było dla lepszych dla lepszych dobre samochody podjeżdżali rodzice bogaci Na Nie dla lepszych tylko dla bogatszych O o dla bogatszych tak, tak. Dobrze pani droga moja Moniko yy, reżyserko i szczenarzysko Dublin, Dublin, Dublin. Mamy rok 2000... Szcze to tak. dlatego, że szczęka opada, jak tak. się mnie widzi. Tak, tak dokładnie. <laughs> Dublin, moje miasto, podcast, numer... To sobie, drodzy słuchacze sprawdzą. Chciałem się spytać na sam, na sam, na sam koniec. Czy taka ilość Polaków w Dublinie, w Irlandii, czy to rzutuje na... Może nie na kulturę tego miasta, ale na, na jakość ludzi, na, na jakość społeczeństwa, bo mam wrażenie, mówiłem o tym kiedyś, że, że Polacy, którzy tu przyjeżdżają, niestety powiem na, na moim przykładzie niestety za dużo po sobie nie zostawiają czy ludzie, którzy tu przyjeżdżają do pracy e, nie są tacy bezimienni po prostu przyjeżdżają, pracują i wyjeżdżają czy Polacy bo i Chudzińska pracuje w City Channel jest paru fajnych ludzi którzy coś po sobie zostawiają chłopaki z radia albo inni ale no to powiedzmy możemy z 20 ludzi takich naliczyć tutaj powiedzmy w Dublinie a co z 100 tysiącem innych ludzi? To może ja odwrócę pytanie, a co pan, pani Filipie, na ten temat myśli? No, w ten sposób. Proszę o inny zestaw pytań. Nie, mam wrażenie, że no, przyjechało się, jeśli, znaczy, jeśli się przyjechało tutaj i ja mam jakieś mamy tutaj, jakieś zdolności artystyczne, no to trzeba opowiadać o tym mieście, trzeba opowiadać o tym, co się dzieje wokół, o rzece, która płynie, że ma kolor taki, że niebo jest ładne albo ładniejsze niż w Polsce, że jest cieplej, zimniej. Mam wrażenie, że Iza, z którą mam nadzieję się spotkam za jakiś czas, porozmawiamy z nią też, każdy opowiada swoją historię, ale jest niestety, niestety bardzo dużo bezimiennych osób, które też opowiadają swoje historie, ale, ale nie chcą się tym dzielić i myślę, że to może nie jest porażka, ale... ale... Nie wiem, ludzie jakoś nie chcą się dzielić sobą, zresztą powiem tak, że mieliśmy, mamy, w zamiar, mamy w zamiar tutaj e, zrobić film, znaczy e, zrobić, to, to raczej jest wskazanie na panią Szczenarzyskę, reżyser, ale kilka osób nam odmówiło, po prostu powiedziało, że nie ma zamiar się dzielić sobą I oczywiście nie mamy do nich żadnych, żadnych e, ale nie mamy żadnych do nich pretensji, no ale jest tyle ciekawych ludzi, którzy po prostu może się marnują troszeczkę medialnie. Ja muszę powiedzieć, że to mnie rzeczywiście zaskoczyło, bo ja już tych filmów w życiu bardzo dużo zrobiłam. Między innymi też przez trzy lata robiłam taki cykl o Polakach, którzy mieszkają w Skandynawii. Jeździłam po wszystkich krajach skandynawskich, znajdowałam Polaków w najbardziej odległych zakątkach tego, tych krajów. I nie miałam naprawdę żadnego problemu ze znajdowaniem. Właściwie wszystkich bohaterów yy, znajdowałam jeszcze będąc w Polsce przez telefon. I kiedy jechałam już tam na miejsce, się okazało, że no nie wiem, może na te 30 odcinków, które zrobiłam, czyli w sumie 90 osób, które występowało, no może dwie czy trzy osoby były takie nie do końca jakby... Udany, a, a reszta była super, tak samo jak się słyszał że z telefon. To nie było żadnego problemu w tym. Każdy opowiadał, chętnie co robi, pokazywał. A tu, kiedy jest na stylu w Dublinie, 300 tysięcy prawie podobno jest Polaków. No nie, słyszałem, że 200 w no Irlandii, ja, no ja w ja Dublinie ja, 130. No ja słyszałam, że w Irlandii no. 300 tysięcy. No różne źródła, różne no. podają pewno, nie wiemy tak do końca. Pół Właśnie i nagle jest rzeczywiście to szalonym problemem. Są oczywiście ludzie, którzy chętnie się zgodzą, ale, ale ja naprawdę mam bardzo duże kłopoty, a przecież współpracuję z tak wybitnymi tutaj dziennikarzami, jak pan Filip Dawidziński, słynny podcastowiec, jak pani Iza Chudzicka z City Channel Telewizja, z, z panami z Radia, z Jackiem Jaszczykiem, z Anna Liwia, czy z Jackiem Ruiną, z Gazety Polskiej, z Anią z Polskiego Espresu, czyli no, no sam kwiat i śmietanka tutaj dziennikarzy. Nawet oni mam na wrażenie, że też mają Pewną trudność. Oczywiście trudność wynika być może też z tego, że to jest bardzo specyficzny film, który w kontekście czy w Osnowie ma wesele Wyspiańskiego, więc szukamy konkretnych bohaterów. Może z tego wynika też problem, ale myślę, że to nie tylko. Tak, o tym filmie będziemy mówić w następnych podcastach. Projekt bardzo, bardzo, bardzo świetny i warty, warty poznania. poznania po prostu. No <laughs> jak dobrze. I telewizja poznańska. dobrze, jak i telewizja poznańska. Kończąc troszeczkę o Skandynawii, możemy powiedzieć, słyszała Pani, że ostatnio pewien Norweg zabił swój finką? Dobra. Dobrze, dziękujemy za rozmowę. Wracamy do Dublina ze Skandynawii. To tyle. Podkaście moje miasto Dublin. Dziękuję space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic There she is stuck. They're his, they're very young, only Malone. And yeah, ladies and gentlemen, we're coming up to the Dublin Tourism center That's just ahead of us here your left hand side. This is where you'll go to find out about car hire and combination. And I'm going to take all the outfits. Podcast, podcast, podcast, podcast o Dublinie. Siedzimy w Starbucksie na Grafton Street. Mamy tutaj Alunię. Alunia, chciałem się spytać, jak długo jesteś w Dublinie, bo ty jesteś chyba dłużej niż ja. I chciałem się spytać, co jest w Dublinie takiego fajnego, że warto tutaj siedzieć i warto tutaj po prostu żyć. Um, no tak, tak. Nastałem <grym> jeszcze na w Dublinie dwa lata, ale... Jechałam tu po raz pierwszy na wakacje 7 lat temu, więc w sumie, no już jestem tu długi czas i jestem dobrze zaznajomiona, może tak powiedzieć, z realiami, no co, jest fajny co to klimat jest fajny, bo jest tak bardzo na relaksie, wszystko w pracy i poza pracą, nie, no to nie, nie wiem co ja mam gadać, nie mam siły. A 7 lat temu to tutaj Grafton, to jeszcze samochody jeździły na Graftonie, czy nie? A 7 lat temu to tu nie było nic, w ogóle Okonol to nie wyglądał jak Okonol i nic nie było. Nic i wszyscy. Ty, ale też jedno się nie zmieniło, że wszyscy chodzą pijani dookoła. Tak, ale, ale za wiele to się nie zmieniło jeśli chodzi o. Czy, właśnie, że się zmieniło. Zmieniło się jeśli chodzi o miasto, wyglądają bardzo dużo dużo innych sklepów i ludzie, ale kiedyś było i tak fajniej. Był inny klimat, był 100 razy lepszy klimat niż jest teraz. A czy dlatego, że było więcej Irlandczyków i mniej turystów, czy teraz jest odwrotnie, w zasadzie więcej turystów niż Irlandczyków w Dublinie? Pewnie dlatego też, ale teraz no, właściwie już nie są imigranci, to mi nie przeszkadza, ale kiedyś było tak, że Irlandczycy, na przykład jak ja mówiłam, że byłem z Polski, tam na parę lat temu, trzy lata temu, cztery, już nie mówię o tamto w ogóle, to oni właściwie mi po rękach całowali ja nie wychodziłam sobą, bo oni mi tylko piwo stawiali. Chodzi o to piwo, bo ja sobie sam Boże, mogę kupić piwo. Ale chodzi o ten fakt, że byli bardzo pozytywnie nastawieni generalnie do Polaków. No a w tym momencie, ty powie, że jesteś z Polski, to w sumie już często jest gęsto, tak, że to jest na siebie jakąś głupią minę robi, że znowu z Polski i tak dalej. Ale na pewno było, było, było bardziej, było... Mi się wydaje, że ludzie, nawet Innoczycy byli bardziej przyjaźnie nastawieni do ludzi, do imigrantów szczególnie, niż teraz. A jak byłaś pierwszy raz 7 lat temu, to czy coś było wtedy takiego innego niż teraz? To znaczy, jakich może... Yy, atmosfera? Właśnie, atmosfera była... Może o to mi się głównie rozchodzi, że atmosfera była naprawdę 100 razy lepsza. Chociaż generalnie Jelamczycy są bardzo towarzyscy i otwarci, mimo wszystko mi się wydaje, ale naprawdę parę lat temu mi się dopiero, dopiero, dopiero wydaje, że od trzech, trzech lat to tak jest inaczej. Dobrze. Też jest, jest fajnie, ale jest inaczej. Jest fajnie, ale jest inaczej i... Kiedyś było, no jakoś tak, no bardziej wszystko na luzie. Chociaż teraz też no, w pracy. Nie w pracy generalnie, wiecie sami, jak jest. Jeżeli yy, nauczyciele się niczym nie przejmują. Ale kiedyś było bardziej tak. Nie wiem, no, ciężko to określić słowami, ale na pewno było. Większa beka. No, większa beka. Zresztą tam dla mnie zawsze jest beka, ale no, było bardziej. No pomóż Lajtowo, O, lajtowo było, tak jest. I wiesz, ma e, mniejsza konkurencja też na rynku pracy. Teraz generalnie ludzie, którzy przyjeżdżają bez języka, mogą znaleźć sobie jakąś pracę, a tacy profesjonaliści jak ja nie mogą, widzisz. Czy masz w Dublinie jakieś fajowskie miejsca takie, gdzie lubisz chodzić i z chłopakami, te sprawy? Nie mówię o parkach i ławkach, ale, ale takie na przykład, nie wiem, no nie, może nie zabytki, ale, ale po prostu miejsca, gdzie lubisz sobie chodzić. I, I jak byłaś 7 lat temu pierwszy raz, to teraz od... Przez te 7 lat powiedzmy chodzisz ciągle i wspominasz i lubisz chodzić. Ale chodzi ci o kluby, puby czy... No powiedzmy kluby, puby. Znaczy, no z ławkami i z parkami to już skończyłam, bo to tak jak miałam 18 no. lat, to było już dawno, dawno. Te jeśli chodzi o kluby i puby no to dużo, dużo i prawie że co weekend i trzy razy nawet w hmm. tygodniu. Um, ale miejsc nie zdradzam, bo to są moje, to są, to jest pierwsza klasa kluby, to jest elita, ja nie zdradzam. To znaczy czy jesteś taką... E tens z babeczką, co chodzi, no stopni kreski po pracy? Ten no, zależy skill, zależy jaki jest klimat generalnie, ale jest dużo naprawdę fajnych miejsc, które trzeba odkryć i, i dużo jest nowych fajnych miejsc, ale dużo jest takich fajnych oldschoolowych, w których jest naprawdę super muza i... Ty mieszkasz w sumie niedaleko Warszawy, znaczy powiedzmy masz naj największe duże miasto, to jest Trójmiasto, ale obok jest Warszawa, w Warszawie też trochę byłaś. To czy w Warszawie jest więcej fajnych miejsc na przykład niż w Dublinie? E, ja powiem że jeśli chodzi o Warszawę samo, do Warszawy bardzo dobrze znam, to jest, e, jeśli chodzi o sam klubing jest, wie, jest inna, inny klimat. Na przykład jeżeli Irlandczycy pojadą do Polski, do Warszawy bardzo mi się podoba. Generalnie nasza e, scena klubowa. Kluby czyny do szóstej rano, jest inny klimat im się da, i to inaczej to, i, i, się Polacy bawimy i im to się podoba, nam się podoba tutaj, a oni jak chodzą do Polski, to im się, że moi znajomi jak pojechali do Krakowa i do Warszawy, to im teraz pan prostu nie jeżdżą co weekend, znaczy no nie przesadzam, ale na weekendy często jeżdżą, bo im się tak podoba, same, nawet podobają się same imprezy. Czy klabing w Polsce to jest trochę wiesz pokazanie się i, i, i no wiesz tak, dobra tak. fura fajna babeczka i nowa fryzura a, a tutaj clubbing to jest taki żeby wiesz miło spędzić czas i trochę i się, się bardziej pośmiać, tak. pośmiać się i trochę się więcej napić a znaczy, my się też na liście, tylko generalnie tak bardzo na luzie a w Polsce jak nie wyglądasz jakoś tak jak nie wyglądasz tak jak nie powinieneś, to już odstajesz, jak odstaniesz w od reszty, no to... Inaczej wyglądasz, to znaczy, że jesteś nietolerowany. Jak nie jesteś, wiesz, blondyną 90-60-90, to nie masz właściwie czego szukać, nie? Zatem, e, Ala, blondyna, 90-69, nie, odwrotnie, 60-90, e, e, no, 74-w, te <grym> sprawy. E. Zatem... Do, na koniec, Ala, chciałem się spytać, um, najbardziej e, co lubisz w Dawinie, ogólnie? pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy? No chyba ten klimat wyluzowania mi się wydaje generalnie, że tego, tego czego mi brakowało bardzo w Polsce. Że, aha, i że to mogę być sobą, a w Polsce to było z tym różne. To znaczy, że oszukiwałaś, tak? Nie, ja nie oszukiwałam, ale generalnie to mi się wydaje... Człowiek, um, generalnie ludzie nie, nie patrzą, nie patrzą na ciebie na to ciebie tak nie oceniają w Polsce. Na no każdy wie, jakie jest w Polsce. Na w dużych miastach. Właśnie tutaj, jak się chodzi ulicą, to mam wrażenie, że ludzie nie, nie zwracają uwagi na to, jak wyglądają. Że Irlandki wiadomo, jak są ubrane, chociaż nie znaczy, że są brzydkie, bo ja uważam, że Irlandki są fajne dziewczyny, ładne. No ale jak pada, no to nogawki mają po kolana w wodzie i, i w oponki i te sprawy. No ale to tam... Tutaj po prostu jest większy lud mam wrażenie. I tyle. I tyle. Dzięki, Ala. Dzięki. Nie tylko.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 Troszeczkę długie te rozmowy z panią redaktor, to chyba było prawie 16 minut, mam nadzieję, że moi drodzy słuchacze wytrzymali, nie to, że była długa i nudna, ale tak długie rozmowy nie, nie przerywane jakąś chociaż najmniejszą muzyczką, ale może to, to w, w tym wszystkim chodzi, by podcast to był podcast, a podcast to znaczy słowo mówione, żadna muzyka, żadne, żadne playlisty, żadne hip-hopowe, dyskotykowe czy jakieś inne Skoczne piosenki. Podcast to znaczy słowo. Ja tak to pojmuję. Zatem była pierwsza rozmowa z panią redaktor była rozmowa z Alunią. Alunia. mówimy na nią Alunia, ale ona jest wielka, ogromna kobieta. Um, oczywiście duszą, duszą. <ścoughs> Ciałem może też. Um, zapraszamy teraz na spotkanie z nie Georgeem Michaelem, tylko z Michaelem Jacksonem. Spotkałem go na lotnisku w Berlinie, którzy. E Słuchacze, którzy pewnie słuchają ten podcast właśnie we wtorek, to jakby chodzili gdzieś z jakimś, z jakimś e, grajkiem w słuchawkach i chodzili na przykład po Alexanderplatz koło 16 do 20 po Berlinie, to proszę zadzwonić, będę gdzieś tam, tak, ostatnio podróżuję, chory jestem, cholerę, ale pociągający, ale jeżdżę po świecie tu i tam. Będzie, myślę, niespodziewany odcinek Moje miasto Berlin, myślę, że da się z tego co zrobiłem coś zmontować i ciekawie to moim drogiem słuchaczom przedstawić. Zatem George, jaki George? Michael Jackson, proszę bardzo, może już ktoś go kiedyś słyszał wcześniej. I potem drugie spotkanie z panią, naszą reżyser, szczędzażką. Już przedostatni dzień jej wizyty będzie takie malutkie podsumowanie. Pani reżyser. Um... Jak słyszeliście, robi tutaj taki fajowski film. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spotkaliśmy się w trójkę. Ja, Agnieszka, zwana też Frozen, jedna z najlepszych na świecie blogowiczek. Z Agnieszką też coś nagraliśmy, ale Agnieszka powiedziała, że nie czuję się, żeby to poszło. E, Żebym nie miał nic, e, że tak powiem, osobistego, ale ona po prostu nie chce, żeby, żeby, żeby, żeby jej e, wypowiedzi ujrzały, że tak powiem. A, znowu mówię, że tak powiem za to, Żeby jej wypowiedzi... E, zobaczyły światło dzienne albo zostały usłyszane przez szeroko, e, szeroką publiczność. Zatem Agnieszce e, w ogóle Agnieszka świetna dziewczyna. Nie znamy się prawie wcale, chociaż znamy się z blogów, ale mam wrażenie, że jest świetną, świetną dziewczyną. E, zajęta oczywiście. Ja też jestem e, zajęty. To po prostu taka przyjaźń koleżeńska, coś w tym stylu. E, tak bym to nazwał po prostu. Wart, osoba warta poznania. O osobach wartych poznania będzie w podcaście poznać Moje Miasto Moje Miasto, przepraszam poznać. tak to powinno być już 17 czerwca będzie ten podcast dostępny w sieci, ale to jeszcze prawie, prawie prawie 3 tygodnie tak to wygląda, zatem nie gadam już tyle, bo mam kata, i głos, który w ogóle ostatnio nie działał i podziękowania po prostu dla Agnieszki za to, że się chciała spotkać, za to, że że, że fajnie po prostu było, a że nie dała głosu, że tak powiem, nie dała pozwolenia na głos. Nic się nie stało, po prostu trzeba, trzeba respektować wolę ludzi nie każdy po prostu chce się sprzedawać tak jak ja i swoje życie i wszystkie odczucia, uczucia obnażać po prostu przed całym światem. Szanujmy, szanujmy tych, którzy chcą być inni po prostu. Inni nie znaczy gorsi.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 Tonight? Dzi dzisiaj? Wieczorem? Yes. Nie, Michael, dzisiaj nie mogę, ja tutaj mogę. Poza tym jestem... Y Poza tym ja wolę dziewczynki. O. <śmiech> Michael, no nie bądź taki. Co ty chcesz ode mnie? What's wrong with your bed? Dzielić łóżko ze mną, Michael? A, a, a po co chcesz ze mną dzielić łóżko? W jakim celu? For seks? O, nie, nie, nie, kochaneczku, żadnego seksu. No sex.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 A jakieś mięsko Michael? Lubisz? Może jakieś chwiste steki? Jakie jest twoje ulubione zwierzątko? Z czego najbardziej lubisz mięsko jeść? The elephants and giraffes and crocodiles i tigers and lions I co? Zjadły się wszystkie, tak? Tak po prostu. Na obiad. A które ci Michael najbardziej smakowało mięsko? Jak. jak smakują w ogóle takie mięsa? Seks. Seks. Seks, seks, seks. Ciągle seks Michael. Czy ty ciągle masz w głowie seks? No. Mhm, mhm. Dobra Michael, kończymy ten, ten nasz interview dzisiejszy, bo widzę, że wszystko ci się z seksem kojarzy. Dobra, może byś coś zaśpiewał na końcu, co? Co? No, zaśpiewaj nam coś na sam koniec, tak? Sure, absolutely yeah. Billy not my lover. girl who says that...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 Szalony podcaster, szalone pomysły Szalone tempo, szalony świat Podcast nie tak, tylko dla tak, orłów Podejdź tak. bliżej Spotkaliśmy się z panią redaktor na samym początku podcastu Pani redaktor była wtedy jeszcze całkowicie cześćwa I całkowicie odpowiedzialna za swoje czyny Teraz po tygodniu, kiedy spotykamy się drugi raz Um, chciałem się spytać, jak wrażenia po 11, po 11 latach od ostatniej wizyty w Dublinie i jak wrażenia po tygodniu i po spotkaniu nie tylko wielu osób, ale i wielu drinków z tego, co słyszałem no i przede wszystkim naszego wybitnego znanego wszystkim podcastowca Filipa skromnego dodać należy świetnie się czuję po tym tygodniu, muszę powiedzieć mam właściwie ochotę tutaj przyjechać na wakacje bo okazało się, że najczęściej Najczęstszym słowem, czy wyrażeniem tutaj, kiedy się pytam, jak, no jak długo na początku ktoś przyjechał, to zawsze było magiczne słowo, ach tylko na chwilę, na dwa tygodnie, na trzy tygodnie, na wakacje. W tej chwili potem było na rok, potem na dwa, więc na razie chciałabym tu przyjechać na wakacje. Kto wie... Dorobić trochę? Dorobić, ale nie myślę, że nawet nie dla, dlatego, żeby dorobić, tylko że po prostu podoba mi się to Podobają mi się ludzie. Poznałam bardzo ciekawych Irlandczyków bardzo przystojnych Irlandczyków. Bardzo ciekawych Polaków. Po prostu ale nie przystojnych. Dobrze, też, też. No oczywiście nasz wybitny podcastowiec jest wybitnie również przystojny, no bo jak żeby to inaczej, ale dzisiaj się pięknie ubrał. Niebieski sweter. To żeby do roweru Tak Niesamowita pasuwało. koszula w ogóle wygląda naprawdę zjawiskowo. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. A to dlatego chyba, że siedzi naprzeciw niego piękna parzystokopytna orchidea. To taki, ma, taki ma ład, ładny kolor włosów, ma nie wiem, jak to może nazwać, taki... Nie, to jest takie win, win, czerwone wino, takie ciemne. I Burgund. Burgund, no. I sobie myślę tak, że tu rzeczywiście są na pewno wielkie szanse. Jeżeli wy tutaj wszyscy mieli radio i podcast, słuchacze, znajdujecie sobie pracę ciekawą dla Was, to może ja w moim zawodzie znalazłabym jakąś pracę, która po prostu dałaby mi poszerzyć moje doświadczenia, dałaby mi też może obdarować Irlandię moimi talentami rozlicznymi a tak serio myślę rzeczywiście, że może gdzieś, no ja uczę, wykładam na uniwersytecie media, telewizję, a oprócz tego robię filmy, dlaczego nie mogłam spróbować też tutaj zrobić jeden lub dwa filmy albo kurs jeden czy drugi poprowadzić właśnie. To wie. Więc gdybyście słyszeli o czymś ciekawym, to adres na redakcji. Tak, adres na redakcji. Czy myśli Pani, że takie życie naszych tu Polaków emigracyjnych, którzy chyba mam wrażenie... Bardzo, bardzo ciężko pracują, żeby tu do czegoś dojść, czasem zarobić, czasem oszczędzić, czasem wysłać do rodziny pieniążki. Czy tacy ludzie są, na pewno są warci opowiedzenia jakiejś historii, ale czy są ciekawym, takim, ciekawą inspiracją? Oczywiście, że są ciekawą inspiracją, ale właśnie doszłam do wniosku po tym tygodniu takich obserwacji, że tak naprawdę... Jakby nie ma znaczenia, czy jesteśmy w Polsce, czy w Irlandii, po prostu ciekawy człowiek i ciekawa osobowość i, i człowiek z pomysłem na swoje życie będzie ciekawy po prostu, czy będzie w Polsce, czy w Irlandii. Ja właśnie spotkałam tutaj paru takich niesamowicie energetycznych ludzi, ale myślę, że gdybyśmy się spotkali w Polsce, byliby po prostu tacy sami, jedynie to, że właśnie tutaj są i że nie narzekają, że gdzieś tam powolutku, powolutku drążą te szczeble kolejne tutaj w karierze, najpierw pieniądze, a potem już praca bardziej w swoim zawodzie, a potem jeszcze bardziej w swoim zawodzie. Ja jestem przekonana, że kiedy spotkam ich za rok, za dwa, za trzy, no bo potem przecież wrócą do Polski, to będzie tak samo, będą naprawdę robili już tylko to, co będą lubili i będą szczęśliwi. Takie drążenie ich osobowości przez Panią to jest to, co Pani lubi najbardziej? Czy lubi Pani odkryć nową osobę i dopiero drążyć? chyba nie zrozumiałam pytania. Chodzi mi o to, czy no na przykład wiedzia, wiedziała Pani na moim, na moim przykładzie, że jestem zdolny, miły, sympatyczny, kreatywny i po prostu miała Pani jakiś obraz o mnie nie, i potem e, jakiś głupi facet nagrywa coś tam. No ale spotkała się z nim, no bo z Poznania. To czy warto bardziej spotykać się z takim człowiekiem już e, trochę już e, znanym, czy warto bardziej dla Pani pod względem artystycznym poznać osobę, która przypadkowo się nadarzyła, okazała się świetną osobą, wartą drążenia? Tak, może to, to było dużo pytań w jednym Panie Filipie, więc rozumiem e, w kierunku Pana tutaj e, nie, nie pytania pierwszego mnie. absolutnie, e, no, rzeczywistość przekroczyła moje najśmielsze wyobrażenia to mówi Monika Górska, która otrzymała medal od prezydenta tak? sławna Pani Nie, medal, krzyż krzyż zasługi tak. to znaczy to jest tak, że ja, ja lubię przyjeżdżać kiedy jeden na dokumentację lubię przyjeżdżać na gotowe, że tak powiem, czyli y, każdy czas w telewizji jest za krótki no, na to, co chcielibyśmy zrobić. W związku z tym y, chciałam przyjechać już tak y, tutaj, żeby już spotkać się z ludźmi, którzy wstępnie byli wybrani, którzy gdzieś tam pasowali do wizji filmu, byli ciekawi i to właśnie było zadanie m.in. pana, pani Filipie i innych dziennikarzy tutaj tutejszych i miałam nadzieję, że to się uda i częściowo się udało, a częściowo nie. I odkryłam jeszcze parę innych osób zupełnie nie, niespodziewanych i to też było bardzo ciekawe doświadczenie. Także myślę, że to nie ma reguły na to. Czy nie w nie jest to dane, żeby wiedzieć, ale powiem tak ogólnie, że kanwą pani filmu było Wesele Wyspańskiego i no układy jakie tam były. I przed chwilą pani powiedziała, że jednak chyba pani nie pójdzie w tą stronę. Czyli film film będzie o czymś innym? Nie, nie. Ja, pani Filipie, absolutnie nie powiedziałam czegoś takiego. Pan mi imputuje. Nie, nie. A tak serio? Absolutnie kanwą wesela tego filmu jest. <ścoughs> no to właśnie... Klanem tego filmu jest wesele, tu się nic nie zmienia, tylko, tylko sceny się zmieniły. Miało być bardziej w kierunku polityczno-dziennikarskim, a teraz być, być może będzie bardziej w kierunku właśnie weselnym związku, różnych i rozpadu. Tak, rozpadu i nierozpadu i poszukiwania i, i tego wszystkiego, co rzeczywiście widzę tutaj jako bardziej ważne dla ludzi niż to, co się tam dzieje naprawdę w Polsce u nas w polityce i czy Chińczycki trzymają się mocno. Oni chyba się trzymają. Na, na sam koniec naszej rozmowy chciałem się spytać, bo mam wrażenie, że przebywając z Panią Moniką, tutaj mówię osobiście, że człowiek się uczy niesamowicie wielu rzeczy, czy coś by Pani jako znany już i doceniony artysta Polskiej Rzeczpospolitej... Nie, mamy tą, przepraszam, Rzeczpospolitej tak, to, Polskiej... Świetne, ostatnie świetne określenia określenia czytałam, słyszałam, że... Zaraz jak to było? że najpierw była tam pierwsza, druga rzecz pospolita, potem była trzecia Rzeczpospolita, teraz oczywiście wiem, że jesteśmy w czwartej, a słyszałam określenie, że jesteśmy w trzy czwartej Rzeczpospolitej. pospolitej. Co to, to znaczy? No że jesteśmy nie w czwartej, tak jak lubią politycy u nas mówić, tylko że jesteśmy w trzy czwartej. A, w trzy czwartej. Nie do końca. To podcast nie tylko dla Orłów. Troszeczkę nie załapałem tej, czy, czy czwartej Rzeczpospolitej, ale to chyba wynika z tego, że ostatnio, jak już wspomniałem, byłem lekko chory i chyba mój mózg przytępiały e, nie działał w pełni. Um, to było drugie spotkanie z panią redaktor, mam jeszcze końcówkę tej wypowiedzi, ale, na po, ale to na pewno pójdzie w następnym podcaście, będzie, będzie troszeczkę o... Mnie, co pani redaktora o mnie myśli e, i o tym, co pani redaktor robi oprócz kręcenia i szczenarzyszenia, że tak się wyrażę. Zatem podcast 85 pomalutku dobiega do końca. Dublin, moje miasto, miało być pięciu gości, wystąpiło tylko dwóch, co nie znaczy, że było źle, co nie znaczy, że było nieciekawie. Jak już wspomniałem, jeśli ktoś nie chce się udzielać, nie chce mówić, szanuję jego prywatność, nie będę nikogo zmuszał, kiedyś mieliśmy małe, malutkie spięcie z Arkiem na ten temat i z Zuzą, wiadomo jak się skończyło, ale potem wszystko się wyprostowało, było, było bardzo, bardzo ok. Po Araczka tutaj pozdrawiam, mam nadzieję, że też niedługo się z nim spotkał, nie możemy się tutaj razem, razem spikać, jak to się mówi. Zatem zapraszam na kolejny podcast, myślę, że będzie podwójny, taki zaległy polityczny i o Irlandii, o Dublinie, taki normalny już po prostu z urzędu podcast, co się dzieje w Irlandii, co się dzieje w Dublinie, bo nazbierało się troszeczkę pytań od słuchaczy i nazbierało się troszeczkę rzeczy, które nie do końca są związane z polityką. Jak już wspomniałem, będzie podcast na pewno polityczny, o tym, co się działo, jakie partie, jak to tu wszystko, jak to tu wszystko wygląda i dlaczego jest normalnie ale będzie też na pewno podcast po prostu taki, urzędowy o Dublinie, o moim mieście o tym co się dzieje, o tym co w kinach co na listach przebojów to tyle, pozdrawiam wszystkich moich drogich słuchaczy, dziękuję o Boże, Boże, czemuś pokarał mnie takim idiotą